Niech każdy do mnie przybywa i swoich przyjaciół wzywa. Kto fruwa, pełza i biega, kto dobry druch i kolega, kto zuch i tęgo ma minę, niech z misiem tworzy drużynę. Znalazłem na siebie ratę. Od dzisiaj świecę przykładem.